Y a la 1.02 es el momento en que no se acerca. En, en el caso de Júpiter, tiene un núcleo de casi 54.000 grados Fahrenheit, que decir que haciendo la traducción. Déjame hacer una conversión. 30.000 grados centígrados. Júpiter, el núcleo. En la atmósfera superior, las temperaturas oscilan entre 161 grados, tylko dla orów serdecznie witam was z brzegu oceanu mam na imię filipa to jest podcast tylko dla orów dzisiaj dzisiaj podcast których bardzo chcę nagrać ale do końca nie jestem przekonany czy ch chcę go opublikować ale mam taką niepisaną zasadę że puszczam wszystko, co nagrywam, bo większość czasami po prostu nietne. i dzisiaj chyba też tak będzie. Siedzę na plaży w obcym kraju, w którym jeszcze nie byłem, z obcymi ludźmi, których nie znam. Mamy jakieś nocne, plażowe Ala David Attenborough szukania i naturalne zwiedzania. O tym dowiecie się pewnie później, ale nie o tym się chcę mówić. Ale plaże... Jeszcze raz. Serdecznie witam. Mam na imię Filip, a to jest podcast nie tylko dla orów, chociaż powinno się powiedzieć bardziej No Solo parala czyli właśnie po hiszpańsku, nie tylko dla orów. Witam Was bardzo serdecznie w tym podcaście i mówiąc szczerze, trochę mam mieszane uczucia co do tego podcastu, bo chcę go nagrać dla siebie, ale mam też takie taką niepisaną zasadę, że to, co nagrywam, to publikuję i dużo ludzi coś mnie stopnęło. Ciekawe, siedzę sobie na plaży i coś tutaj sypie piachem nie wiem czy to może jakiś żółw albo coś w każdym razie yy, mam trochę stracha małego może zajdę niżej no trudno jak tutaj tutaj i zeżrę to, to trudno w każdym razie witam was serdecznie i chciałbym powiedzieć co robię w tym kraju co robię na tej plaży yy, i dlaczego nagrywam yy, bo tak to tak to wszystko wygląda ten rok zeszły znaczy się 2014 był dla mnie dobrym rokiem i złym rokiem, dobrym pod względem pracowniczym bo naprawdę zyskałem uznanie i zyskałem dużo radości i przyjemności w pracy ale osobiście był to rok ciężki po związki, bo jeszcze szpitalne rzeczy bo różne inne takie sprawy i wiecie chciałbym, mm, żeby to wszystko jakoś e, się poukładało żeby to wszystko miało sens i żeby to wszystko e, działało tak jak powinno że e, mm, czy to żółw idzie do mnie, czy co siedzę na plaży po ciemku E, jakieś 8 osób siedzi obok mnie tak ten i chyba coś tu lezie mam wrażenie że to żółw e, ale nie jestem do końca pewien bo nie widzę muszę założyć okulary które nie dadzą mi za wiele i chciałbym żeby to wszystko działało tak to chyba żółw idzie mam wrażenie chciałbym żeby to wszystko działało e, na wielu platformach bo w pracy się układa w pracy jest bardzo fajnie jak już powiedziałem, ale związkowo to wszystko się pierdoli dostałem się z Ewą nie wiem czy pamiętacie, taką dziewczynę półtora roku temu stwierdziliśmy, że to nie to żółw idzie, ale jaja wyszedł z morza tak myślę, bo taka wielka czarna kontur, może nie, ale coś wyłazi no rozstałem się sobą nie było to rozstanie, rozstanie fajne bo po 6 latach powiem tak było wszystko, ale nie było chemii może czasami udawałem ojca może czasami próbowałem powiedzieć za dużo, za mocno za dobitnie bo różnica między nami w wieku była 13 lat i było to czasami widać, szczególnie na samym końcu, kiedy ona mi Ostatni w ostatnim zasadzie tydzień, kiedy już stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, powiedziała mi wszystko, co powinna mi powiedzieć przez ostatnie 4-5 lat. Mówiąc brzydko, wyżygała wszystko, co ją bolało, a to nie chodzi o to, bo chodzi o to, żeby rozmawiać na bieżąco, żeby rozmawiać o tym, co się dzieje i rozmawiać o tym co boli, teraz tu natychmiast, albo przemyśleć i wrócić do tematu za dzień, za dwa, za trzy a to nie było niestety uważam dobre, że już kiedy stwierdziliśmy, że to nie ma sensu jakby jej zeszła cała, całe napięcie i powiedziała, że to że to nie to to nie to też, bo nadawałem się troszkę wtedy z Natalią, tak, mogliście ją usłyszeć kiedyś w podcaście, chyba 148, czy gdzieś tak bardzo, bardzo, bardzo dawno temu i trochę ją przemusiłem do głosu i koniec końców wyszedł jeden z najgorszych podcastów, nie to, że ona źle mówiła, ale jakoś tak to wszystko się nie kleiło. W każdym razie, no, bujałem się troszeczkę z Natalią troszeczkę wcześniej I możecie powiedzieć, Dawidziński pierdolony bigamista, ale jakoś tak to, nazwijmy to w ten sposób i nie trwało to tam długo, ale tak trochę wyszedł Dawidziński, że uciekał, przed chwilą powiedziałem o FC, że uciekał od problemu i powiedziałem na samym końcu o co chodzi, ale ja jakby zrobiłem to samo, że... Natomiast pogadać z co się dzieje, jak się dzieje i dlaczego tak jest, to jakby powiedziałem, ok daj na luz, nie zależy mi troszkę w sobie innej baby. I nie było to fajne. Nie było to fajne i, I żałuję, że tak się stało. Nie żałuję, że, znaczy może inaczej. Żałuję, że zrobiliśmy to w ten sposób, że a, siedząc teraz tutaj na pustej plaży pod zajebistym niebem, nigdy w życiu nie widziałem tyle gwiazd, wiem, że zrobiliśmy źle wiem, że zrobiliśmy nie tak jak powinniśmy zrobić, wiem, że trzeba rozmawiać i okej, okay. I może powiem że pozjadałem wszystkie zmysły przez te ostatnie dwa lata, że pff, że wiem więcej że czuję się lepiej ale widzicie przyjechałem sam do tego kraju i, i sam, dlaczego sam powiem wam troszeczkę tyłu jadąc e, autobusikiem San Jose, tutaj spotkałem w tym autobusiku dziewczynę, miała na imię Kaylin, była amerykanką i tak rozmawialiśmy troszeczkę, chociaż była dużo młodsza ode mnie miała jeszcze pełno pryszczy po tym wnioskowałem, że ma jakieś 18, może 20 lat maksymalnie pytałem się czemu sama jedzie no i powiedziała uwierzcie albo nie bo mój, o mojemu chłopakowi szkoda było pieniędzy i po prostu nie chciał jechać Wierzycie, że ja mam ten sam problem? Że moja dziewczyna nie chciała jechać, bo jej było szkoda pieniędzy. Pomimo tego, że powiedziałem jej, że Natala, postawię Ci bilet, i tak będziemy musieli mieszkać razem, gdzieś musieli. No wiadomo, że nieważne, czy płacisz za jedną osobę, czy za dwie, zawsze płacisz za pokój. Yy, dziewczyna nie jest biedna. Dziewczyna nie jest yy, na granicy ubóstwa, zarabia 1900 czy tam 2000 euro i stać ją na wiele rzeczy, pomimo tego, że co miesiąc nie starcza i do pierwszego, można by to powiedzieć. Nie wiem dlaczego, nie ma wydatków wielkich, ale może ma alimenty, może ma inne jakieś sprawy, ale nie obchodzi mnie to zupełnie. W każdym razie... Z w sierpniu zeszłego roku powiedziałem, że chciałbym pojechać na wakacje, bo nie byłem, bo szpital, bo rozstania, bo związki, bo różne inne rzeczy. I mówię, pozbierajmy 300-400 euro na miesiąc i uzbierze się te 1200-1500 euro. I to nastarczy na wycieczkę, bo powiedziałem, że stać mnie troszkę więcej, żeby jej dołożyć, żeby postawić jej bilet i... I pozbieraj te 300 euro na miesiąc i będzie okej. Okay. Pojedziemy gdzieś razem na dwa, na trzy tygodnie, po to, żeby być razem. Ale widzicie, siedzę teraz na tej plaży zupełnie sam, bez niej. I te pierwsze podcasty, które słyszeliście, właśnie takie były. Pierwszy, drugi smutne i jeszcze z, z jakąś nutą wyrzutu czy czegoś że się nie udało, że, że nie wszyscy myślą tak jak ja i może nie to, że y, chcą tego, co ja, ale jeśli chcesz być razem to wydaje mi się, że robisz wszystko, żeby być razem albo rozmawiasz o tym a tu, jak mi ktoś powiedział Filip ona po prostu nie chciała nie chodzi o kasę, nie chodzi o to, że ona mówiła, że najpierw trzeba zrobić cały plan wakacji, a potem spytać się szefa, czy dostanę wolne. Bo tak się nie robi. Najpierw się pyta, czy się dostanie wolne, a potem się robi plan wakacji. No nie może być inaczej. I tak jak mówili Filip, ona po prostu nie chciała. Więc uwierzcie mi, czy, czy nie, ale w tym autobusiku spotkałem kobietę, dziewczynę, która koniec końców miała ten sam problem. Jechała sama, bo jej partner, bo mój partner rzydził kasę i po prostu nie chciał jechać. Nie to, że oszczędzi w moim wypadku i oszczędzi te 1500 euro i będzie miała na coś, na to, o czym marzy, bo tak nie będzie, bo mówiłem, że tak nie będzie. Więc to trochę takiej mojej goryczy wylewam na tą plażę i jest mi smutno, że są ludzie, których nie interesuje może nie to, co mnie interesuje, ale nie interesuje druga osoba, nie interesuje osoba, z którą pragnęło się być od jakiegoś czasu, pragnęło się spędzać czas od jakiegoś czasu i osoba, z którą teoretycznie planujesz być w przyszłości, ale jednak życie pisze swoje scenariusze i jestem sam tutaj, nie czuję się jeszcze do końca sama, może inaczej jeszcze do końca wyzwoliłem się od tego, że chcę tu być sam potrzeba będzie mi pewnie może dwa, może trzy dni może rozmowy z kimś, żeby zrozumieć że to, że jestem tu sam to jest dobre bo tak troszkę myślę, że może uciekłem od problemów od tego, że Ostatnie dwa lata wycieli mi wszystko, co można, przez ostatnie dwa lata troszkę w szpitalach spędziłem czasu i przez ostatnie dwa lata tak do końca nie mam swego miejsca, bo ciągle na walizkach, ciągle na kartonach, ciągle gdzieś i, i, i to boli dla faceta po czterdziestce, który okej, okay, mam kasę, to nie chodzi o to, ale nie do końca chcę mieszkać sam nie to, że mam jakiś problem, że boję się mieszkać sam, ale wydaje mi się, że mm, potrzebuję ludzi i potrzebuję z nimi być, nawet czasami jak to są znajomi przyjaciele, albo ktoś z sąsiedztwa, chyba nie jestem gotowy, może złe słowo gotowy, ale nie chcę mieszkać sam i fajnie wyszło, że mieszkają trochę z Karoliną, z Kamilem, no, potem przez chwilę z Natalią, i sedno całego problemu z jej mamą, czyli trójkącik. Mama Natalii, jak to mówię, jest totalnym warzywem, ale jakby powiem wam dlaczego tak myślę. Szanuję ją, ale nie rozumiem dlaczego jest to człowiek bez ambicji, dlaczego jest to człowiek zupełnie e, nie mający żadnych chęci. Oczywiście, może być jej szczęśliwie, może być jej dobrze, może być jej fantastycznie w tym, y, jakie prowadzi życie, ale przyjechała do Dublina jakieś dwa lata temu i nie umie angielskiego nichuja. Pracuję jako sprzątaczka, zresztą całe życie pracowała jako sprzątaczka. To nie jest złe zajęcie, o, o, nie dotgen mi rąk, jak to, jak to mówią. Ale no nie wiem, no wszystko, czego ta kobieta 60-letnia. Przez ostatnie 2,5 roku doświadczyła i, i, i, i, I ma To ma dzięki swojej córce I po raz drugi myślę, że myślę źle Ale nie wystarczy dużo Żeby się usamodzielnić Nie wystarczy y, Jakieś straszne y, y, Działania żeby, żeby poradzić sobie samemu Wystarczy y, Nauczyć angielskiego Wystarczy znaleźć sobie znajomych, wystarczy znaleźć sobie e, osoby, z którymi chcesz spędzać czas i życie będzie prostsze, łatwiejsze, fajniejsze. A niestety y, jest tutaj jakby taka inwersja, że Natalia, kiedy była małą dziewczynką, to opiekowała się nią mama. A teraz jest zupełnie, zupełnie odwrotnie. Mamy Natalia, Natalii i mama jest zupełnie uzależniona od Natalii. Nie ma żadnych znajomych, Żadnych przyjaciół, żadnych kontaktów ma swój komputer, który codziennie po pracy otwiera, patrzy co ciekawego w Warszawie, kto kogo zabił e, na Łęce, kto kogo oszukał w Rembertowie i to jest całe jej życie, praca komputer, praca komputer, praca komputer i ja w tym związku, w tym trójkącie nie mogłem wytrzymać, bo pomimo tego, że każda z nas jest dobrą osobą, Natalia jest dobra, ja jestem dobry i Grażynka jest dobra, to niestety czas mój dla Natalii, to Grażynka, ewentualnie czas mój e, e, Natalia dawała swojej mamie i moja mama by była ucieszona, radosna, najlepsza na świecie. Gdyby dowiedziała się o tym, jak ten związek ich funkcjonuje, że mama jest zawsze z córką, córka jest zawsze z mamą, ale nie, kurwa nie. Córka nie może być w trójkącie. Córka musi wybrać, czy chce, żeby jej wnuki urodziła jej matka, czy urodził jej chłopak. Yy, niestety Grażynka nie zarabia dobrze. Niestety Grażynka, jak już powiedziałem, jest totalnie uzależniona od Natalii, jest totalnie ubezwłasnowolniona, nie potrafi nic zrobić, nawet nie chce, dlatego mam dzisiaj trochę w tym podcastie takiego wkurwa i i nie będę już więcej o tym nigdy mówił. Obiecuję, obiecuję, obiecuję. Ale to było powodem, że powiedziałem, Natalia, kurwa, nie daje rady. Muszę się wynieść. Nie wiem gdzie. Więc wyjechałem tu, gdzie jestem. To jest pierwszy kraj. Drugi może, bo w Stanach pojadę jeszcze tu, pojadę jeszcze tam. Dowiecie się z czasem, ale nie mam powrotu. Nie wiem, gdzie będę mieszkał. A ja mam to w dupie. I tak myślę, wiecie, o tym związku, że powiem wam o sobie może troszkę, bo, bo troszeczkę może byłem zbyt mocny. Za bardzo chciałem, żeby Natalia się troszkę zmieniła, żeby troszkę więcej o mnie dbała, żeby troszkę więcej ja czuł, że ona jest ze mną Bo niestety jakby taki egoizm i brak empatii Wylewały jej się strumieniami I, i widzę to samo po Grażynce Kurde Chcesz zobaczyć jaka twoja dziewczyna będzie? Za 20-15 lat spójrz na jej matkę I Grażynka jest taka sama Mieszkałem z nimi jakieś pół roku Nigdy mi nie zrobiła herbaty Nigdy nie zrobiła obiadu Nigdy nie zrobiła śniadania, nigdy nie przyniosła nic do jedzenia, Filip, yy, idę do sklepu, coś wam kupić. Nigdy, nigdy. Ona mówiła, bo rozmawiałem z nią raz, drugi, trzeci. Bo ja nie chcę się wtrącać w wasz związek, bo ja nie chcę. Mm, ja chcę być lokatorem. No ale był czas. Kiedy to miała być moja teściowa i jedna z bliższych mi osób, ale jeśli ona tak podchodzi do sprawy, uwierzcie mi, starałem się, starałem się, starałem się zrozumieć, poznać i podejść do tej kobiety jakoś po ludzku, a ona nie wiedziała jak. Uciekała od problemów i krzyczała i mówiła różne rzeczy i, i, i ja też krzyczałem i mówiłem różne rzeczy i, to, dlatego tu jestem, to jest powodem, że wz wzrosła we mnie niesamowita ilość złości, goryczy i jakiejś niemocy, że Natalia nie może, nie, nie, nie to, że nie może, nie chce podjąć decyzji. Niestety decyzyjność w wypadku tej kobiety jest zerowa i tak patrzę na nią z czasem i naprawdę naprawdę przykro mi. Wiem, że to jest strasznie też przykre, że mówię tak o osobie, którą kocham, doceniam i chciałbym z nią być, ale chyba nic z tego nie wyjdzie, bo musi tak być w życiu, że jeśli coś postanawiasz, to musisz to zrobić, a nie wszystko odkładasz na maniana, na jutro, na, na nie wiadomo kiedy i Każda moja prośba, pytanie, Natalia, kiedy to zrobisz, kiedy wyślesz to CV, kiedy pomyślisz o zmianie pracy, spotykają się z czymś takim, że nie wywieraj na mnie presji, nie mów mi co mam robić, ja wiem, ja znajdę swój czas, ale od dwóch lat, kiedy tak troszkę bliżej jesteśmy, widzę, że ta granica jest wciąż popychana, że ta granica... Horyzontu jest wciąż... E... E... Here, Muszę iść al cine gratis con ellos. No le darán ropa por ellos. No conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia no mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. No harás la revolución Dice Ni con miles de versos harás la revolución Dice Se sienta a la mesa Y escribe